RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource Witam, słuchacie podcastu RealPolish.pl Dzisiaj porozmawiamy o wyrażeniu Tyle co kot napłakał. mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Czy wiecie, co znaczy powiedzenie tyle, co kot napłakał? Jeśli nie wiecie, co to znaczy, to zapraszam na dzisiejszy podcast. Pojechaliśmy w góry, żeby pojeździć na nartach, ale od kilku dni jest bardzo ciepło i śniegu jest tyle, co kot napłakał. Tyle, co kot napłakał. Marek pracuje 10 godzin dziennie, a zarabia tyle, co kot napłakał. Tyle, co kot napłakał. Nie mogę rysować w tym pokoju, bo tu jest bardzo ciemno. Światła tyle, co kot napłakał. Tyle, co kot napłakał. Ostatnio jest bardzo sucho i nie padają deszcze. Dlatego w lasach jest grzybów tyle, co kot napłakał. Trudno jest coś znaleźć. Tyle, co kot napłakał. Od kilku dni nie mam apetytu. Jem tyle, co kot napłakał. Martwię się, że opadnę z sił. Tyle, co kot napłakał. Co znaczy tyle, co kot napłakał? Tyle, co kot napłakał, czyli prawie nic. Odrobinę. Bardzo mało. Jeśli mówimy, że czegoś jest tyle, co kot napłakał, to znaczy, że jest tego bardzo, bardzo mało. Koty chyba w ogóle nie płaczą. Pewnie dlatego tyle, co kot napłakał, znaczy prawie nic. Bardzo malutko. Pamiętajcie, jeśli chcecie powiedzieć, że czegoś jest bardzo mało, prawie nic, to możecie powiedzieć, że tego jest tyle, co kot napłakał. Dialog. Jak udał się twój urlop? Niestety nie bardzo. Miało być ciepło i słonecznie, ale słońca było tyle, co kot napłakał. Ciągle padało. Może w przyszłym roku pogoda dopisze. Następnym razem pojedziemy do Afryki. Tam zawsze jest słonecznie. Tyle, co kot napłakał. Na dziś to już wszystko. Tym razem zajmowaliśmy się powiedzeniem Tyle, co kot napłakał. Moi drodzy, mam do was prośbę. Jeśli możecie wpisać trochę komentarzy, będzie mi bardzo miło. Ostatnio jest tyle komentarzy, co kot napłakał. Siedzicie i nie kiwniecie nawet palcem. Weźcie się do roboty. Żartowałem, ale będzie mi bardzo przyjemnie, jeśli wpiszecie jakiś komentarz. Jeśli macie jakieś pytania, proszę Zadawajcie je chętnie, na nie wszystkie odpowiem. Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Na dziś to już wszystko. Mówił do was Piotr. Zapraszam na następne podcasty. pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na